Panie Jezusie, dziękujemy Ci za to, że możemy znowu jeszcze i ten to wiecie, żeby się Panie Jezu, dziękujemy Tobie też i dzisiejszego wieczoru możemy jeszcze raz zasiąść do Twoich stóp. Jest to Twoja laska, która nas Tobie. Jest to Twoja miłość, która nas zbliża do Ciebie. wiesz, że potrzebujemy pocieszenia i pokrzepienia na drodze wiary. Ty znasz nasze serce, Ty znasz nasze myśli. Ty wiesz, co każdy z nas Ty wiesz, co każdy z nas potrzebuje. A my to cyknijmy w togo złe wstryty, jak potrzebujemy to tutaj pozbózenie. Wiesz i odczuwamy, że w tym świecie złym potrzebujemy Twojego pokrzepienia. Dziękujemy Tobie za tą łaskę, że darujesz nam taką godzinę, gdzie możemy słyszeć Twoje słowa. Dziękujemy Tobie za tą łaskę, że darujesz nam taką godzinę, gdzie możemy słyszeć Twoje słowa. Prosimy Ciebie, żebyś Ty nas skierował przez ducha Twojego, abyśmy bardziej widzieli Twoją cudowną osobę. Ale też, żebyśmy z większym oddaniem i powagą Tobie służyli. Wiemy, że nie jesteśmy w stanie wystarczająco dziękować za to, co Ty dla nas uczyniłeś. Ty. Dałeś się też Bogu tam, na krzyżu Golgoty. Dziękujemy Tobie, że możemy się zająć też Twoją miłością do nas. I prosimy Ciebie, żebyś Ty nasze serca... Pocieszył, żebyśmy Ciebie bardziej miłowali. Dziękujemy, Dziękujemy Tobie jeszcze raz, że w tych dniach możemy być jeszcze w tak licznym gronie wierzących. Że wszyscy możemy powiedzieć, że mieszkamy pośród ludu twego. Wysławiami wywaszamy ciebie, Panie Jezu. Dziękujemy Tobie, że Ty się za nas ujął, że Ty nas nie zaniechasz. Dziękujemy Tobie za błogosławieństwo, które już otrzymaliśmy dzisiaj i wczoraj. I prosimy teraz o Twoje, Twoją łaskę dla brata, który będzie teraz przemawiał. Aby to wszystko było twojej chwale i dla naszego błogosławieństwa. Prosimy też o łaskę i pomoc przy tłumaczeniu. Amen. Amen. Chcielibyśmy przeczytać kilka wierszy z Ewangelii, z której dzisiaj przez cały dzień rozmawialiśmy, z Marka drugiego rozdziału. Będziemy czytali od pierwszego do dwunastego wiersza. Po kilku dniach znowu przyszedł do kofarnału i usłyszano, że jest w domu. I zaraz zeszło się tak wielu ludzi, że nie mogli się zmieścić nawet przed drzwiami i głosił im Słowo Boże. I kiedy przyszli do Niego, niosąc sparaliżowanego, a niosło go czterech ludzi. A gdy nie mogli do Niego podejść z powodu tłumu, odkryli dach nad miejscem, gdzie był Jezus, włamali go i spuścili na dół posłanie, na którym leżał sparaliżowany. A Jezus widzą i z ich wiary powiedział do sparaliżowanego, Synu, Twoje grzechy są Ci przebaczone. A byli tam niektórzy słyszących w Piśmie, siedząc i myśląc w swoich sercach. Czemu On mówi takie bluźnierstwa? Któż może przebaczyć grzechy oprócz samego Boga? A zaraz Jezus, poznawszy w swym duchu, że tak myśleli, powiedział do nich, czemuż tak myślecie w swoich sercach? Cóż jest łatwiej powiedzieć sparaliżowanego, przebaczone są ci grzechy, czy powiedzieć, wstań, weź swoje posłanie i chodź. Ale żebyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi moc przebaczać grzechy, powiedział do sparaliżowanego, Mówię Ci, wstań, weź swoje posłanie i idź do domu. A on natychmiast wstał, wziął swoje posłanie i wyszedł na oczy wszystkich. Także wszyscy byli zdumieni i chwalili Boga, mówiąc, nigdy nie widzieliśmy czegoś takiego. Z pewnością jest to wydarzeniem, które wszystkim nam jest znane. Może nie wszystkim, ale w większości. Dzisiaj po południem rozważaliśmy bardzo takie trudne rozważanie, trudny temat. Być może nasze skupienie teraz już nie jest z tego względu najlepsze. I dlatego chciałbym, jeśli Pan dał łaskę, rozważyć i a, powiedzieć coś odnośnie tego tak prostego i znacznie prostszego wydarzenia. Czytaliśmy w pierwszym wierszu, a po kilku dniach znowu przyszedł do Kafarnaum. To słowo wskazuje na to, że wcześniej już kiedyś był w tej miejscowości. A skoro tu jesteśmy dopiero w drugim rozdziale, no to nie musimy iść daleko w tył. Widocznie zdarzyło się to w pierwszym rozdziale. I tu też czytamy. Są to wiersze, 21, 21. Aż do 37-38 wiersza. Jak będziecie mieli czasu, to możecie w domu ten urywek przeczytać. Tam jest opisany bardzo e, taki pełny wydarzeń Dzień ży Pana Jezusa. Widzimy Go tam dosłownie jako sługa. Jak On bez zmęczenia, bez znużenia służył. Ena rzecz, um zu lehren, wie wir das in vers 21 lesen, und sogleich am sabbat eher in die Synagoge und rät. Z jednej strony, owszem, aby nauczać, czytamy o tym w 21 wierszu, potem weszli do Kafarnaum, a zaraz w, sabbat, w szabat Jezus wszedł do synagogi i nauczał. Taka była Jego służba, aby nauczać mieszkańców Galilei. Nie czytamy tutaj, co nauczał, po prostu czytamy, że nauczał. Są inne miejsca, w których wyraźnie napisane jest, co nauczał. I zawsze, kiedy nauczał, nie nauczał tak, jak zwyczajni nauczeni w Piśmie. Przypuszczam, że było trudno zasnąć podczas głoszeń Pana Jezusa. Jego słowa były niezgłębione, a jednak takie proste. Ich bin manchmal froh, entschuldigt, wenn ich das so sage, wenn ich die Reden des Herrn Jesus lese, dass er anders gesprochen hat, wie Paulus geschrieben hat. Nieraz bardzo się cieszę z tego, wybaczcie mi, że tak to wyrażę, ale że kiedy czytam z głoszenia Pana Jezusa, że inaczej On mówił niż jak Paweł pisał. Jak przypominam sobie na przykład Efezjan, pierwszy rozdział, że od trzeciego do czternastego wiersza to jest jedno jedyne zdanie, bez Przecinka i kropki, no to zauważamy, że Pan Jezus znacznie prościej przemawiał, ale były to bardzo głębokie Aber myśli. Ale on nie tylko nauczał, on też pomagał ludziom. I tego sabatu, którego nauczał, to po tych wydarzeniach był w domu teściowej Piotry, Piotra, która była chora, miała wysoką gorączkę i on ją uzdrowił. I uleczył ją tak dosadnie, że ona od razu wstała i usługiwała im. To zawsze tak było w przypadku pana Jezusa. Kiedy on uzdrawiał kogoś, to oni nie musieli najpierw iść na rehabilitację. Oni od razu byli zupełnie uleczeni i wzmocnieni. Tylko u jednego niewidomego to uleczenie trwało stopniowo. Ale ogólnie tak było i też i w naszym wydarzeniu wszelkie uzdrawiania, które Pan Jezus dokonywał, wykonywane były zupełnie, zupełnie. A to, co się zdarzyło w domu Teściowej Piotra, od razu się rozpowszechniło po całej miejscowości i dlatego przynieśli tutaj tego chorego. I wydaje się, że Pan tutaj aż do późnej nocy z usługiwał Ilu ludzi być może Pan uzdrowił tej nocy, nie wiemy Być może bardzo późnej nocy udali się do snu ale już wczesnego rana znowu tłumy ich otaczały. Piotr rozglądał się i pyta, gdzie jest Pan? Ale jego łoże było już puste. Pan już wcześniej wstał i poszedł na pustynne miejsce. Na pewno uczynił to jeszcze, kiedy było ciemno. Pokazuje nam to, że pracował bez znużenia, ale też modlił się bez znużenia. Ale Piotr im powiedział: Popatrz, tu już znowu tłumy na ciebie czekają. No przecież to cudowne, prawda? Musielibyśmy tam iść, dalej pomagać. Ale Pan tak nie powiedział, nie uczynił wers 38 i 39 czytamy zatem w 38 i 39 wierszu: Wtedy im powiedział, Chodźmy do przyległych miasteczek, abym i tam głosił, bo po to przyszedłem. I głosił w ich synagogach po całej Galilei i wypędzał demony. Muszę to powiedzieć, że bardzo o sobie muszę powiedzieć, że często dare, daje się kierować przez okoliczności zewnętrzne. Jeśli ktoś mi mówi potrzebujemy Ciebie, czy mógłbyś do nas przyjechać, to ja często takie wezwanie odczuwam jako wezwanie Pana. Być może wy też tak szybko odczuwacie, ale u Pana tak nie było tam byli tacy, którzy już Go szukali znowu Jego pomocy oczywiście Pan znał też te osoby, które potrzebowały Jego pomocy znał też ich okoliczności zewnętrzne wiedział w jakich trudnościach byli bo On sam jest Bogiem wszystko Mu jest znane. Ale teraz nie był czas, aby tam miał znowu iść. Widzimy, że Pan nie pozwolił, aby zewnętrzne okoliczności nim kierowały, tylko jedynie Ojciec Jego i Bóg. Wiemy z Jana 11, że siostry Łazarza posłali po Pana powiedzieć mu, że ich brat był chory i ta, to wezwanie dotarło jeszcze na czasie do Pana ale mimo to, że Łazarz był jego przyjacielem to widzimy, że Pan nie udał się bezpośrednio na drogę do Łazarza Ponieważ Bóg chciał coś innego, miał inne prawa. Bóg chciał się jeszcze bardziej uwielbić jak tylko przez uzdrowienie chorego. On chciał się uwielbić przez zmartwychwstanie martwego. I tak widzimy Pana Jezusa zależnego człowieka, jak słuchającego swego Ojca. On wiedział, jak bardzo cierpiały siostry Łazarza w sercu swym. One, one twierdziły, że jeszcze na czasie dotarły do Pana. A teraz on nie chciał przyjść. Jak bardzo musiały być zasmucone. I tak też to wyraziły ten smutek, i powiedziały: Pan, jeśli ty byś przyszedł, to on by nie zmarł. I co, jak bardzo musiały cierpieć, kiedy widziały, że brat zmarł? Pan o tym wszystkim wiedział. I jestem przekonany, że współcierpiał z tymi siostrami Łazarza. Ale nawet i to nie skłoniło go nie czynić wolę Boga. Był zupełnie zależny od Ojca. Ile możemy się nauczyć od Niego? I jak bardzo zawodzimy w tej sprawie? Czytaliśmy, że głosił w całej Galilei Uczniowie Jego szli za Nim Cóż to były za przeżycia dla nich? Czy to było jeszcze całkiem na początku służby Pana Jezusa? Aby słuchać Go w tych różnych synagogach, wioskach. I to, co Pan Jezus mówił, to były słowa życia wiecznego. I oni mogli obserwować Go od synagogi do synagogi. I my byśmy chętnie szli z nimi, prawda? Chętnie byśmy im towarzyszyli, tak? Co, co wszystko usłyszeli w tych dniach? I tak ta wieść o nim rozpowszechniała się po całej Galilei. Ten lud ujrzał światłość wielką, czy tam. Bo to świ ta światłość była zapowiedziana prorocznie, że tam na północy rozjaśni się wielka światłość. I w końcu przyszła ta światłość w tym miejscu. Ale teraz nadeszła chwila, gdzie musiał wrócić do kafarnału. I po kilku dni wrócił właśnie do tego miasta. Tu czytaliśmy, że było znane, że jest w domu, albo usłyszano. Może był to ten sam dom, jak w pierwszym rozdziale, ten dom teściowej Piotra. A ta wieść od razu się rozeszła po całej wiosce. I od razu zeszło się wielu ludzi. Da war so, dass, wenn wir auf, na początku służby życia Pana Jezusa widzimy, że serce było otwarte i, i było tak jak czytamy, że pasterz otworzył drzwi dla tak, Strażnik otworzył drzwi dla pasterza. I ten strażnik, ten stróż to jest Duch Święty, który otworzył drzwi. I on na początku tak działał, że wielu ludzi przychodziło i słuchało. I z pewnością I wśród nich było wielu, którzy później przyjęli pana wiarą. Było tak wielu ludzi, że czytamy, że nie mieścili się nawet przed drzwiami. Można powiedzieć, że stali aż na ulicy. Może ci, którzy stali na dworze, musieli dobrze nastawiać ucho, żeby słyszeć, co wewnątrz mówiono. Ale ich pragnienia były tak wielkie, aby go usłyszeć. I po prostu czytamy dalej proste słowa i głosił im słowo Boże. Przecież to ma na myśli słowo Boże. słowo Boże. By tak było też w naszym życiu, szczególnie nas braci, jeśli chcemy dać się użyć żyć w służbie Jego, żebyśmy po prostu głosili Słowo Boże. Wiemy, że Paweł Tymoteuszowi tak powiedział. Głoś Słowo. To czynił Pan. On głosił Słowo. Słowo Boże zawsze musi być centrum naszych słów lub nawet punktem wyjścia naszych słów, naszej służby. Teraz przejdźmy do trzeciego wiersza. Wtedy przyszli do Niego, niosąc sparaliżowanego, a niosło Go czterech ludzi. Jest to ta sama sytuacja, prawie że jak w pierwszym rozdziale. Też widzieliśmy, że najpierw Pan nauczał. A kiedy uzdrowił tą teściową Piotra, to później przynieśli do niego wielu chorych. I tu jest tak samo. Najpierw głosił słowo. A tu ludzie już pamiętali, co się wydarzyło kilka dni wcześniej, jak wielu uzdrowił. A w tej miejscowości było jeszcze innych chorych. Nie wszyscy w tej miejscowości kilka dni wcześniej uzdrowionych było. I dlatego ci te cztery osoby tutaj przynosły tego sparaliżowanego na. Nie wiemy i nie czytamy o tym, jak się zdarzyło, że oni go przynieśli. Nie wiemy, czy ten sparaliżowany sam zawołał tych przyjaciół, aby go przynieśli. Czy on usłyszał, że tam jest niejaki Jezus? Czy on zwołał swoich przyjaciół? Zanieście mnie do niego? Albo może jeden z przyjaciół był ten, który zainicjował tę sytuację. Który usłyszał, że tam jest Jezus I być może zwołał tych innych trzech przyjaciół Chodźmy, zanieśmy go do Jezusa Nie wiemy, jak to było Nikt, Nigdzie nam o tym nie napisano Ale takie są dwie możliwości Albo inicjatywa wyszła z samego sparaliżowanego spa Albo od tych czterech przyjaciół. Chciałbym obie te możliwości przenieść na nasze życie. Czy my mamy takich przyjaciół, których możemy poprosić o pomoc? Czy my mamy takich współwierzących Do których możemy się zwrócić Będący w trudnościach? Ja nie mówię, że najpierw powinniśmy się zwrócić do Pana Bezpośrednio do Pana Ale jest to również miłą rzeczą mieć przyjaciół w którym można powiedzieć: Słuchajcie, moglibyście nam pomóc, mi pomóc, ale też odwrotnie, czy my znamy trudności naszych współwierzących, nawet jeśli oni nam o nich nie mówią bezpośrednio, nawet jeśli oni nas nie proszą bezpośrednio o pomoc, czy mamy otwarte oczy dla naszych współwierzących, Oko miłości, które widzi, że oni cierpią. I czy jesteśmy gotów przynieść im pomoc? Czy martwimy się wzajemnie o siebie? I teraz tu widzimy, że tych czterech tu przyszło i jak tu było, widzimy, że nie potrafili przejść przez drzwi, bo tak jak już widzieliśmy, ludzie stali aż na ulicę, więc była pewna trudność, przeszkoda. Przyjaciele ci mogliby teraz powiedzieć, ach, wiesz co, nie przejdziemy tam. Musielibyśmy spróbować innym razem. Nie da się. Oni nie tak szybko zrezygnowali, zniechęcili się. Wiecie, nieraz chcemy pomóc, ale wokół nas powstają przeszkody. I nie, nie da się tak łatwo. I jak długo wtedy jesteśmy w stanie przetrwać, czy od razu się poddajemy? Oni tego nie uczynili. Może najpierw próbowali mówić do ludzi, słuchajcie, przypuśćcie nas może. Chcielibyśmy tam wejść, chcielibyśmy do Jezusa, przynieść do Niego naszego przyjaciela. Nie wiem, czy oni to spróbowali, jest to czystą spekulacją, ale potrafię sobie to wyobrazić. Ludzie jednak nie zeszli z drogi. Odejdźcie. Chcemy się przesłuchiwać. Oni stali w drodze. To jest też pewną lekcją dla nas. Nieraz też stoimy w drodze. Są tacy, którzy chcieliby coś uczynić dla Pana, a my stoimy im w drodze. Jesteśmy przeszkodą z jakichkolwiek powodów. Być może to było tak, że oni powiedzieli przestańcie, chcemy się przysłuchiwać. Ale to było egoistyczne myślenie w tym przypadku. Wiemy, że raz było takie wydarzenie, że pewien niewidomy głosno, głośno wołał. I też widzimy, że ludzie czuli, że im to przeszkadzało, że on wołał. Ale Pan go słyszał. I powiedział, przywołajcie go do mnie. Ale nawet i wtedy, kiedy Pan już wołał, to ludzie chcieli go doprowadzić do milczenia. Nie bądźmy więc takimi, którzy są przeszkodą w działaniu Bożym. Ale tak sobie po prostu wyobrażam. Może jeden z tych czterech przyjaciół patrzył ponad ludźmi i nagle zwrócił uwagę na dach i miał pomysł. Droga przez drzwi była zatorowana. Ale schody na dach jakieś, jakoś były wolne Tam nikt nie stał Chciałbym to też przenieść na nasze życie Nieraz musimy iść nowymi drogami nie mam na myśli tutaj rzeczy które są w Słowie wyraźnie określone że tak i tak mamy czynić ale mam na myśli rzeczy w których mamy pewną swobodę że może musimy rzeczy poruszyć w nowy sposób, inny sposób w inny sposób na przykład, kiedy w, mie w pewnym mieście Głosicie rok w roku Ewangelia Wy wynajmujecie salę Zapraszacie ewangelisty Robicie pewną reklamę rozpowszechniacie zaproszenia i doświadczacie wciąż na nowo, że coraz mniej ludzi przechodzi. Na, na samym końcu ewangelista przemawia już tylko do wierzących. Myślę, że w takiej sytuacji trzeba sobie zadać pytanie, czy nie są może inne możliwości głoszenia Ewangelii. Myślę, że można w takiej sytuacji obciążyć swoją fantazję, swoją wyobraźnię. Ci tutaj mieli pomysł wejść na dach i weszli tam i odkrywali dach. W samym domu ludzie zaczęli to zauważać, że odkrywano dach. Może nagle tynki spadywały z dachu, z sufitu. I nagle była dziura w suficie nie wiem, czy Pan Jezus tak po prostu dalej przemawiał w tym momencie myślę, że wszyscy się patrzyli w górę co tu się dzieje i myślę, że wtedy ostrożnie Go spuścili w dół teraz jesteśmy pod koniec czwartego wiersza i czytamy piąty wiersz i a Jezus, widząc ich wiarę, powiedział do sparaliżowanego. Tylko do tego. Teraz zobaczymy, że Pan widzi różne rzeczy. I on widzi tutaj rzeczy, które niekoniecznie są zewnętrzne. Pierwszą rzecz tutaj jest, że Pan Jezus widzi wiarę w sercu tych czteru przyjaciół. Oczywiście moglibyśmy powiedzieć, że ta wiara stała się widoczna przez ich, przez, przez ich czyny. Przez to, że odkrywali ten dar, zrobili tę dziurę, aby spuścić przez nią tego chorego. To było dzieło wiary. Jaka była wiara, jeżeli w to, że Pan jest w stanie go uzdrowić? Oni byli przekonani, że tak, jest, że tak będzie. Ale myślę, że Pan nie oceniał to tylko po czynie. On widział rzeczywiście ich serce. I widział rzeczywiście zaufanie ich w nim. W przypadku tej sprawy tego przyjaciela. I to ucieszyło serce Pana Jezusa. Kiedy Pan widzi wiarę w, nie, w nim, i w niego, i w jego moc, to on, to jego to raduje. I on nie zostawia wiarę bez odpowiedzi. Chciałbym powiedzieć jeszcze coś co do tych czterech przyjaciół. Kiedy widzę tutaj kilku braci przed sobą, są tacy, którzy są dobrze zbudowani, silni, co najmniej tak wyglądają. Ale są też bracia, u których bym musiał powiedzieć, że no, nie jest taki silny. Przypuszczam, że ci cztery przyjaciele też nie byli wszyscy tacy sami. Ale każdy z tych czterech przyjaciół był na tyle silny, że był w stanie unieść jedną czwartą wagi tego przyjaciela chorego. I wspólnie go przynieśli. Jakie to miłe, kiedy wierzący współpracują. Nawet tacy, którzy mają różne dary, e, mają różną siłę, ale jednak wspólnie pracują przy jednej i tej samej sprawie. Oni tutaj tak czynili, pracowali przy tej samej sprawie. Hmm. Widzicie, może jeden z nich był taki bardzo gorliwy, bardzo szybki. Może jeden z tych czteru był bardziej taki bojaźliwy. I wiecie, o co mi chodzi. Chodzi mi o to, że oni teraz razem go spuszczają. Jeden szybko od razu spuszcza prawie żelinę i, i, i łóżko upada. Trzyma się mocno. A ten bojaźliwy tak pomalutku, pomalutku, milimetr po milimetrze, żeby się tylko nie stało. Ale jedno było ważne, żeby to łoże było spuszczane w, no, w poziomo, żeby po prostu on się nie, żeby on nie spadł. Krótko mówiąc musieli zwracać uwagę na siebie. Niezależnie czy jeden z nich był szybki, a drugi powolny Musiało to się dziać w wyważony sposób Kiedy wierzący współpracują To trzeba komunikować Nie może tak być, że jeden po prostu się rozpędza A drugi mówi, ludzie złoci, co to się dzieje Jakie to miłe, kiedy y, zważamy jeden na drugiego kiedy zauważamy, że są różnice między nami, a mimo to współpracujemy w jednej i tej samej sprawie. Pan jednak widział wiarę ich i odpowiedział na nią. Ale to, co oni tak oczekiwali, to nie uczynił bezpośrednio. Oczywiście ich oczekiwania były w pierwszej kolejności takie, żeby że On uzdrowi tego chorego, ale Pan nie uczynił tego w pierwszej kolejności. Pan teraz znowu coś zauważył. Teraz nie widział wiarę tych czterech, tych czterech tam na dachu. Teraz patrzy w serce tego chorego. I zauważył tam pewną rzecz, która była większym problemem niż jego choroba. Tam były grzechy w jego życiu, które uciskały jego sumienia. Pan o tym wiedział. I dlatego Pan mówi Synu, grzechy Twoje są odpuszczone W niemieckim tłumaczeniu czytamy dziecię Mi to zawsze porusza, kiedy Pan mówi do kogoś dziecię Nie wiemy, ile miał lat ten chory ale być może, prawdopodobnie był to dorosły mężczyzna. A Pan mówi do niego dzie dziecię. Też później, e, po zmartwychwstaniu nad tym jeziorem, Pan powiedział do uczniów dzieci, macie coś do zjedzenia? Jeśli jakiś brat do mnie by się zwrócił, dziecko drogie, to, to chyba trochę bym się dziwnie czuł. Ale jeśli Zbawiciel tak do mnie mówi, to nie budzi się w moim sercu e, taki opór, ale głębokie szczęście. On może tak do mnie mówić ale nieraz mi się wydaje, że Jan nauczył się dobrze od swojego Zbawiciela i Mistrza, bo on w swoich listach też do wierzących nieraz mówi dzieci jakie um, współczucie, jaka miłość widoczna jest w tym Słowie Synu, dziecię Twoje grzechy są Ci przebaczone w ogóle nie czytamy o tym, co ten mężczyzna odczuwał w tej chwili. Czy każdy w tym pomieszczeniu zna tą wypowiedź Pana Jezusa, że grzechy są Ci przebaczone? Czy każdy w tym pomieszczeniu o tym wie? Czy każdy w tym pomieszczeniu wie, że Zbawiciel to Ci już powiedział? Mówię teraz o naukowych sprawach odnośnie przebaczeniu grzechów, bo wiem, że są, jest pewna strona naukowa co do tej sprawy. Nie, tylko zadaję pytanie i niech każdy sobie zada pytanie, czy ja już doświadczyłem przebaczenia grzechów? Może jest tu ktoś bardziej z rodzin katolickich? I być może słyszałeś to z ust e, e, księdza, który ci powiedział to na spowiedzi, ale to nie jest wystarczające. Ty musisz to usłyszeć od Pana samego. On sam musi do Twojego serca powiedzieć, bo ksiądz nie umarł za ciebie. Pan Jezus umarł na krzyżu za Ciebie, jako Zbawiciel Świata. Jeszcze raz chciałbym powiedzieć, ja nie wiem, co ten mężczyzna odczuwał w tej chwili. Ale co więcej czytamy, co inni w tym pomieszczeniu myśleli o tym. Byli tam faryzeusze i uczeni w piśmie. Jesteśmy teraz w szóstym wierszu. Dopiero niedawno coś mi podpadło. Czytamy tu. A byli tam niektórzy słuczonych w piśmie, siedząc i myśląc w swoich sercach. Wiecie, jakie słówko mi tu podpadło, że oni tu siedzieli. Tam było tak wielu ludzi, że drzwi były otwarte i ludzie stały aż na ulicy. Ale uczeni w Piśmie sobie ładnie, wygodnie siedzieli. A nie myślę, że to był ich prywatny dom. Ja nadal myślę, że to był dom Piotra i teściowej Piotra. Ale widocznie tak było, że kiedy uczeni w Piśmie wchodzili do jakichkolwiek domów, to zupełnie zrozumiale z siebie po prostu przez się zasiadali się na krzesłach. Być może ludzie im sami to oferowali. Proszę, siądźcie. Krótko mówiąc, szukali chwały u ludzi. Oni miłowali pierwsze miejsca. Wiecie, wierzący też i w, naszych, w naszej starej natury naturze są takie dążności Nasza stara natura nie jest wolna od takich dążności Aby chcieć, pierwsze miejsc, chcieć mieć pierwsze miejsca Wiecie, jeśli takie myśli się pojawiają w nas To wyznajmy to od razu Panu bo to nie jest odpowiednie Wiemy o tym Czytaliśmy w siódmym wierszu, że mówili Czemu On mówi takie bluźnierstwa? Któż może przebaczyć grzechy oprócz samego Boga? W pewnym sensie mieli rację ale nie pytali głębiej. Przecież przed nimi stał Bóg. Był to syn, Bóg syn. Ale to im w ogóle do na myśl nie przyszło. Oni twierdzili, że On bluźni. I teraz po raz trzeci widzimy, że Pan patrzy znowu głębiej. Najpierw widział wiarę w sercu tych czteru przyjaciół. Po drugie widział e, utropienie w sercu tego chorego. A teraz po trzecie mówi do tych uczonych w piśmie. A zaraz Jezus, poznawszy w swym duchu, że tak myśleli, powiedział do nich: Czemuż tak myślicie w swoich sercach? Znowuż Pan patrzy głęboko w serce. Widzi przemyślenia ich serc. Nie w głowie. Oczywiście oni myśleli głową, myśleli mózgiem, tak jak my wszyscy. Ale jest to połączone z sercem. I ich złe serce było źródłem tych myśli. I potem Pan zadał im pytanie Mianowicie, cóż jest łatwiej? Powiedzieć sparaliżowane mu Przebaczone są ci grzechy? Czy powiedzieć Wstań, weź swoje Wstań, weź swoje posłanie i chodź Pan Jezus nawet nie czeka na ich odpowiedź. Może nie byli w stanie odpowiedzieć. Myślę, że dla nich obie rzeczy były niemożliwe. Oni ani nie mogli przepaczać grzechy. Ani nie mogli powiedzieć stań, weź, swoje i chodź. Dla nich obie rzeczy były niemożliwe. Nieraz Pan zadawał takie pytania. Na przykład zadał kiedyś pytanie, czy jest był on z nieba, czy nie? No i wtedy zaczęli myśleć. Myśleli o tym, co mieli odpowiedzieć. I okazało się, że obojętnie, jaką odpowiedź by dali, Obie odpowiedzi byłyby złe. W jednym przypadku wtedy Pan mógłby im odpowiedzieć, to dlaczego nie daliście się ościć?" A jeśli by odpowiedzieli drugą możliwością, to wtedy lud by się zgorszył, bo by musieli powiedzieć nie, że to nie było z nieba chrześcijana nie był z nieba. Dlatego nie odpowiedzieli w ogóle. I źródłem takich przemyśleń było złe serce. Po prostu nie odpowiadali szczerze na pytania. Na szczere pytania złe serce nie odpowiada. Tego względu, że objawia się jako złe. Wtedy człowiek milczy, ale to milczenie już jest odpowiedzią wystarczającą samą w sobie. Oby nie było takich rzeczy w naszym życiu Których Pan musiałby poruszyć A my milczymy, Bo nie jesteśmy gotów się ugiąć To zawsze będzie ku naszej szkodzie Dziesiąty wiersz Ale żebyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi moc przebaczać grzechy Powiedział do sparaliżowanego Mówię Ci, wstań, weź swoje posłanie i idź do domu Ale abyście wiedzieli, że Syn Człowieka ma moc na zewnętrz odpocznieć grzechy Dziś łapie Tobie wstań A wezmęło się swe idź do domu swe. To były słowa wypowiedziane autorytetem. Jeśli podczas tego pierwszego słowa, które też wypowiedział autorytetem, mianowicie słowo grzechy twoje są przebaczone, odpuszczone, to były też słowa z autorytetem i one były też przebaczone, Mam na myśli um, Boże drogi karcenia um, z nami na drodze, żeby jest w stanie wybacze, wybaczyć grzechy. Tu nie chodzi o wieczne zbawienie, odpuszczenie grzechu. To były one przebaczone. To znaczy Bóg nie musiał już karcić tego chorego za to, co uczynił. To było słowo wypowiedziane autorytetem. Ale czy to było teraz rzeczywistością w życiu tego chorego, to nie było już widoczne na zewnątrz. Nikt nie mógł tego udowodnić, ale to co teraz przemawiał z autorytetem, to stało się teraz widoczne. I to jest dla mnie wspaniałe. I co czytamy? A on natychmiast wstał, wziął swoje posłanie i wyszedł na oczach wszystkich. Mający 19 lat, wykonywałem służbę zastępczą w szpitalu. Pracowałem na oddziale neurochirurgicznym. Niektórzy mieli przepuklinę. I a po ich operacji, po 3-4 cztere, dniach, powoli posadzaliśmy ich na krawędzi łożu i próbowaliśmy im pomóc w stawianiu pierwszych kroków po operacji. I to nie było wcale takie łatwe. A jeśli ktoś długo tam leżał, ponieważ operacja była bardzo skomplikowana, to było nawet tak, że mięśnie e, zanikły. Nie można było powiedzieć do tej osoby, po prostu wstań sobie. On by po prostu się załamał. Nawet jeśli by chciał. Ale jeśli Pan leczy. Tu nawet nie czytamy, jak długo on był sparaliżowany ale on tu nie miał tylko zanik mięśni. Prawdopodobnie przez długi czas był sparaliżowany. I wiemy, że jeśli ktoś na przykład doświadczył wylewu z paraliżem, że co po roku nie wróci, to ogólnie już nie wraca jakaś funkcja działania ciała. Tak po prostu już błąd zostaje. I tu wśród nas są lekarze, dlatego muszę być bardzo ostrożny, Tu powiedzieć za dużo. Ale żaden lekarz nie byłby w stanie to uczynić, że sparaliżowany od razu wstaje i sobie chodzi. To potrafi uczynić To tylko Pan. Jakiś czas temu w miejscowości Cele w Niemczech głosił o ślepemu opisanym w Jana 4. I wśród słuchaczy był neurolog, lekarz obecny. I on powiedział Horst, jeśli jest taka osoba, która nigdy jeszcze nie widziała i nagle widzi z jednej chwili na drugą, to staje się to nie tylko problemem oczy, tylko nawet całe funkcje mózgu za oczami. Wszystko to, co w mózgu się dzieje, musi też być uleczone. Ale jaki wielki jest Pan? I widzimy tutaj, że On wyszedł przed wszystkimi Na oczach wszystkich Wszedł nie na oczach wszystkich Musieli iść przez dach Ale teraz nagle zrobili wszyscy miejsce Wszyscy się odsunęli. Wszyscy się odsunęli grzecznie, że On mógł wyjść Zdziwieni z tego, co Pan uczynił Czytaliśmy, że mm, byli zdumieni Czy nie jest nieraz tak, że kiedy my tak doświadczymy Boga w naszym życiu Że wtedy nagle, w końcu robimy miejsce Panu w naszym życiu Może wcześniej ciągle staliśmy Mu w drodze Ale kiedy w końcu doświadczyliśmy wyraźnie Jego działania w końcu doświadczamy, rozumiemy, że my powinniśmy schodzić z drogi, żeby Bóg mógł działać. Oni w końcu zrobili Mu miejsce. Ale chciałbym powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Myślę, że też w przypadku tego sparaliżowanego była wiara. Pan to do niego powiedział? Wstań, wyś i że... Może on miesiące, lata był już przywiązany do łoża swego. On może jeszcze doświadczył ten czas, kiedy ten e, paraliż się rozpoczął e, mnożyć. Gdzie się trudził ile mógł, żeby tylko dalej chodzić. Aż nadszedł ten dzień, gdzie już nie mógł. I gdzie ten paraliż się całkowicie rozpowszechnił. I na końcu już nic nie mógł ruszać. A teraz ktoś do niego tak sobie po prostu mówi, wstań. Czy nie jest potrzebna wiara, aby to uczynić w takiej chwili? Myślę, że bardzo mocno. On po prostu uchwycił się za słowo Pana. On po prostu wstał. On wziął to łoże i poszedł do domu. Czy może tu jest ktoś wśród nas obecny, który może nie jest cieleśnie sparaliżowany, ale który jest sparaliżowany duchowymi sprawami, który stracił wszelką duchową siłę, który już nie wie, co ma czynić. Jakiś czas temu z Robertem tutaj byłem w Ukrainie, który i myślę, że tam był taki brat, który był zależny, uzależniony od palenia papierosów. I on to tak poważnie traktował, że to było dla niego grzechem. I dlatego nie miał odwagi, aby łamać chleb. I teraz to słowo zwraca się do niego wstań. Do tego potrzebna jest wiara. W przypadku tego, wierzącego, była wiara. Jego doświadczenia ostatnich miesięcy, lata, były po prostu mówiło coś innego mówiłem coś innego. On był sparaliżowany, ale ktoś mówi, wstań. Bo on to powiedział. Podobnie jak u Piotru, bo Ty to powiedziałeś. Na Słowo Twoje ja opuszczę jeszcze raz sieci. Mój cały rozum i doświadczenie rybaka mówi: Nie, ja nie opuszczę jeszcze raz sieci. Bez sensu. Ale na Twoje Słowo opuszczę jeszcze raz sieci. Na Słowo Pana on wstał. I tak powiedziałem też do tego brata Na słowo Pana przestań po prostu I Jeśli Ty jesteś uwiązany Sparaliżowany jakąś sprawą To Pan mówi do Ciebie Wstań On chciałby Cię uwolnić Od tych zniewoleń abyś mógł kroczyć swobodnie i jaka, jaki jest wynik tego w przypadku tych e, widzów, tych słuchaczy, że chwalili Boga. Jeśli my pozwalamy Bogu działać, jeśli my pozwalamy działać Panu Jezusowi, wtedy Bóg będzie uwielbiony. Oby to wydarzenie nas pocieszyło. <śmiech> Obyśmy ufali Jego Słowu. Czy jesteśmy wdzięczni, że On nas całkowicie zna, na wskroś? Nawet najgłębsze przemyślenia Twoich serc. I On nas miłuje. I chce nam chętnie pomóc, aby wtedy na naszych wargach i ustach pojawiła się chwała dla Niego. dwieście trzydzieści. 175 siedemdziesiąt trzecia zwrotka. Panie Jezu, dziękujemy Tobie za dzisiejszy dzień. Dziękujemy, że do dzisiaj jeszcze jest czas łaski. Zajmowaliśmy się rzeczami, które wkrótce się staną. Ale zrozumieliśmy, że wtedy czas łaski się zakończy. A dzisiaj wieczorem jeszcze raz do nas wszystkich przemawiałeś. Ty jesteś doskonałym sługą. Kiedy w pierwszym rozdziale Ewangelii Marka widzieliśmy, że Ty bez znużenia służyłeś w pełnej zależności od Boga Ojca swego, to widzieliśmy też, jak Ty wyszedłeś temu sparaliżowanemu naprzeciw. To jest nasz serca. Ty widziałeś serca tych czteru przyjaciół. Ty znasz i nasze serca. Ty znasz może takich, którzy przywieźli przyjaciół, przyjaciela przyjaciółkę na tę konferencję. Ty widziałeś też serce tego sparaliżowanego. Ale znałeś też myśli tych uczonych w Piśmie, którzy byli przeciwko Tobie. Dla Ciebie wszystko jest otwarte i odkryte. Ale Ty wiesz, czy też wśród nas są tacy, którzy jeszcze są chromi. Też i do nich mówisz stan. Jedynie ty możesz powiedzieć, że grzechy twoje są ob odpuszczone. <coughs> tak, my wszyscy usłyszeliśmy to pytanie, czy nasze grzechy zostały już odpuszczone? Możemy tobie dać odpowiedź na to pytanie. My możemy wszyscy Tobie dziękować, my wszyscy, którzy tu znamy. Czy Ty, Panie Jezu, całkiem osobiście dla nas zmarłeś? I teraz pytasz, czy jest jeszcze jedna osoba Tu obecna, której nieodpuszczone zostały grzechy? która jeszcze nie otrzymała pokoju z Tobą. Tak Ty chcesz, abyśmy wszyscy przyszli. <śmiech> abyśmy nie byli już sparaliżowani. Może są wśród nas stacje, którzy są jak sparaliżowani, to są rzeczy, które są nam przeszkodą, żeby wzrastać. Dziękujemy, że przemawiałeś też do takich. Ty chciałbyś nas uwolnić od wszystkiego, co nas paraliżuje. Abyśmy my też mogli wstać i chodzić za Tobą z radością. byśmy mogli poświęcić nasze życie Tobie. Ty chcesz nas wszystkich użyć w służbie swojej. Daruj, abyśmy nie byli chromi, leżący, nic nie czyniący. <śmiech> tak przemawiaj do wszystkich, którzy jeszcze nie są Twoją własnością. Wyraźnie słyszeliśmy, że nie będzie już druga szansa. Kto usłyszał Ewangelię łaski Twojej. A decyzja jest, leży przy każdym z osobna. Daruj, aby tu nie był nikt obecny, który to odrzuca. Który obraca się plecami do Ciebie. Który woli być chromym. Dziękujemy Tobie, że może dzisiaj jeszcze być czas łaski, abyś Ty mógł jeszcze czynić wielkie rzeczy w tym ostatnim czasie. Może jutro będzie za późno. Tak dziękujemy Tobie jeszcze raz za wszystko, co nam dzisiaj przez Słowo swoje pokazał. Pomóż nam to wziąć ze sobą, byśmy mogli dalej rozmyślać o tym, aby to miało oddziaływanie w naszym osobistym życiu. Dziękujemy Tobie za to. Amen. Jesteśmy Panu wdzięczni za dzisiejszy dzień. Jeśli on go jutro jeszcze nie przyjdzie, to chcielibyśmy się jutro o wpół do dziesiątej tu zobaczyć abyśmy mogli mu jeszcze raz podziękować za Golgotę i zjestrowali jego śmierć. Życzymy wam dobrej nocy O dziewiątej tu drzwi będą otwierane